na trzynasta. Cisz sami Dulska. Dulska do Zbyszka. Jeszcze jesteś tutaj? Czy ci nie wstyd? Ojciec twój pracuje? Ja pracuję? Siostry? Zbyszko idzie do przedpokoju. Bierze palto, kapelusz. Wraca i ubiera się. Mamciu! Czy się pracuje, czy nie? To wszystko idzie do jednego celu. Nieprawda. My ludzie pracy, a próżniacy to... Przecież i my, i wy jednak... Co? Co? Wyciągniemy kopytka. pak. Pa, lalo...